Okej, ale jest tak.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 Wierzcie, mam tam, komu pomóc nie być samemu Nareszcie mam pierścień, bo mam podejście, nie kasę Mam szczęście ją, będę miał z nią dom, dom i basen ziom Dom z tarasem, to przyjdzie z czasem Tymczasem mam wejście tam, gdzie jest miejsce z hałasem Każdy zna interesy na -y. Każdy gra o swoje dwa Mercedesy Każdy ma okresy, chosy i besy Każdego dnia stres stresy ma Każdy zna interesy na sms -y. Każdy gra o swoje dwa Mercedesy Desy. Każdy ma okresy chosy i besy. Każdego dnia stres stresy ma. A? Jestem hustler, ale, ale bardziej alsher oficjalnie. Nic w słuchawce, nic na karcie. Twardziel, deal na ławce nielegalnie. nielegalnie. Mam cię, nie. będziesz odpowiadał karnie. Znamcie, znam cię, słuch, słuch zaginął, nie ma słuchu. Palcie, znów winą paru druhów. walcie się z buchu, spowiadajcie się z ruchu Opowiadajcie z okruchu w tych, tych miasto Lata Lataminą, tak jak TD przewiną, że to jak trzecią szyną w mecze niebezpieczne. Co z rodziną, Co? będzie chiro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 Desy. każdy ma okresy, chosy i bez każdego dnia. O stresy ma, Jestem gangsterem, to... to nie znaczy, że cię zastrzelę, tylko Ta. zaczysz, krzywo patrzysz, niewiele znaczysz i tak, no tak, to fakt, a jak tak, to fakt. Znam smak twojej rozpaczy, e -e jesteś zerem Też byłem, teraz mam cele Tącz te, coś that łączy je Nadzieje szczere, aż skończ się człowiek. Oczekiwanie człowieka wyrób swoje, ja, ja robię swoje w swojej Człowie. głowie Jestem panem, panem. swego losu amen. amen, nie słucham osób, które Sieją w głowie zamę amen. słucham swego Wewnętrznego głosu, to fundament Biorę co mi dane, robię z tym co mi Pisane, Jest pisane. jestem Bogiem. Bogiem Ja to powietrze, woda, ziemia, ogień Mam sobie to co ma każdy człowiek Na całym globie, mam sobie sobie. Pytanie i odpowiedź po połowie, Uwiesz. żyje jak żyje, krzywdy nikomu nie robi Każdy zna interesy na smsy, każdy gra o swoje dwa Mercedes -y. Każdy ma okresy, chosy i besy, każdego dnia ostre stresy ma Każdy zna interesy na smsy, każdy gra o swoje dwa mercedesy Każdy ma okresy, chosy i besy, każdego dnia ostre stresy ma